Molium. Myśli inspirowane literaturą Rozdział 49 bodajże Mówi Thomas Masley Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale Molium. Audycji inspirowanej książkami, czytelniczą pasją Jednakowoż niekonwencjonalnej jako, że nie jest to taka typowa audycja, która koncentruje się wokół, powiedzmy, recenzji książek, wrażeń z lektury, ewentualnie jakichś czytelniczych ciekawostek. Jest to audycja, która przede wszystkim pełni taką bardziej pamiętnikarską, gawędziarską rolę. Wykorzystuje tę audycję jako ekwiwalent takich, wiesz, wielogodzinnych, rozmów od serca z jakąś bliską duszą, bratnią duszą. To jest coś takiego, gdzie wykorzystuję też jeszcze książki jako pretekst. Pretekst do myślenia, do przemyśliwań, różnorakich refleksji, pełnych dygresji, spontanicznych. Zerknę, czy tam wszystko działa dobrze. Okej. Okay. Nie ufam tak do końca tym elektronicznym urządzeniom, które potrafią być psotne, więc od czasu do czasu będę sobie sprawdzać, jak to tam się nagrywa? Dziś dziś chciałbym przedstawić Tobie nowy, być może cykl, nawet nie tyle rozdział, co cykl audycji Mulium, gdyż być może jest to prawdopodobne, że, że on obejmie kilka części, nie zamykając się w jednej. Także... Prawdopodobnie to będzie cykl taki. I to jeszcze specjalny cykl, gdyż nie będzie to konwencjonalny, typowy, moliumowy rozdział, dedykowany na przykład jakiejś konkretnej książce, czy jakiemuś zagadnieniu literackiemu, coś w ten deseń, czego było sporo już w dotychczasowych rozdziałach, tak na marginesie. Jeżeli nie znasz jeszcze strony Molium, to zapraszam serdecznie na jej łamy. Tam bowiem znajdziesz wszystkie dotychczas wydane rozdziały, ale co ważniejsze, są świetnie pogrupowane tematycznie, także można sobie posegregować, przefiltrować, na przykład zlecając stronie, żeby pokazała Tobie rozdziały tylko na temat um, Waldena, e, e, Pana Henry'ego Thoreau, czyli e, essayistyka, filozoficzna, Podajże XIX-wieczna amerykańska. Wiesz, dużo przemyśliwań tam pokryły um, wiele, odcinków, wiele odcinków, wiele rozdziałów. Sporo tego było zeszło. Jakkolwiek, Molium jest audycją dosyć zróżnicowaną tematycznie. Znajdziesz, jeżeli to jest Twoje pierwsze spotkanie z Molium, <głos> to powiem Ci taką istotną rzecz, że jest ta audycja dosyć zróżnicowana i wiesz, raz opowiadam o jakiejś przygodowej powieści, raz właśnie ta filozoficzna stylistyka, tak mnie brzmi, raz jakieś zjawiska paranormalne, wiesz, kosmici, obcy, reinkarnacja, jakieś, wiesz, y, jakaś inna, głębsza filozofia, egzystencjalna, czym jesteśmy, czym jest świadomość, tożsamość, czym jest... Wiesz, no wiesz, cały szereg w ogóle tematów, zagadnień. Także jest co zgłębiać definitywnie. Ja się z tego bardzo cieszę, bo wiesz, ja bardzo lubię pamiętnikarskie nagrania pełniące rolę takiego, wiesz, bursztynu, w którym zatapiam myśli na przyszłość zarówno dla siebie, jak i dla potomności. No ale okej, okay. tyle słowem wstępu. Niech będzie, rozpocznijmy już ten cykl. Wreszcie, wreszcie mnie bardzo cieszy ten cykl, dlatego że ekscytowała mnie w ogóle taka idea, Jakiś czas temu, niedawny, w MOLIUM opowiadałem o, gdzieś przy okazji, między wierszami, o takim pomyśle, żeby zbierać wartościowe cytaty, jakie napotykamy od czasu do czasu w różnych książkach, w różnych artykułach, na blogach, gdziekolwiek. A może ktoś coś powie, co gdzieś tam, e, coś chwytnego, wiesz, co zechcemy zachować. Twierdzisz, że to jest godne zachowania, błyskotliwa, jakaś złota myśl, która może, może Ci się przydawać w życiu, może przypominać Ci o czymś ważnym, o czymś chcesz pamiętać, może Tobie w taki czy inny sposób pomagać, więc decydujesz się gromadzić te myśli. I co więcej, robisz następny krok, polegający na tym, że nie tylko gromadzisz te myśli, ale i robisz coś w takim kierunku, żeby te myśli mieć zawsze przy sobie, w praktyce, nie tylko w teorii. No wiesz, łatwo jest zapisywać te myśli i mieć gdzieś je tam w jakimś pliku tekstowym, czy w jakimś notesiku i wiesz, szybko zapomnieć o tym, że coś takiego istnieje, ewentualnie przypominając sobie o tym tylko wtedy, kiedy mamy jakiś nowy cytat do zapisania, ale generalnie leży to i się kurzy gdzieś tam na co dzień w naszym życiu. Natomiast właśnie o to chodzi, żeby to w naszym życiu grało aktywną rolę, żeby te cytaty, które twierdzimy, że odnajdujemy je, że są wartościowe, pomocne dla nas, o czymś ważnym nam przypominają, żeby naprawdę Przypominały nam o tym czymś ważnym każdego dnia, żeby pomagały nam każdego dnia, żeby mieć zawsze przy sobie coś wartościowego, żeby to zawsze, tak naprawdę każdy dzień nam wzbogacał Więc możemy zrobić następny krok. Że nie tylko, nie tylko gromadzimy sobie te cytaty, ale i robimy coś w tym kierunku, żeby te cytaty mieć cały czas, że tak powiem, przed sobą, pod nosem, przed wzrokiem, łatwo, dostępne i nie do wiesz, przeoczenia. To jest najważniejsze, nie do przeoczenia i w ogóle dbać o tym, żebyśmy tego nie przeoczali do że cokolwiek jest powtarzalne w naszym życiu, to bardzo łatwo gdzieś tam... Przemyka przez smykiem i staje się tak, wiesz, jak Marcel Proust rzekł naszym przyzwyczajeniem. Znika, znika. Przyzwyczajenie sprawia, że rzeczy znikają z naszego pola widzenia. Tak, Marcel rzekł w jednym z tomów, w poszukiwaniu straconego czasu. Świetna, świetna lektura swoją drogą, chociaż można ją kochać, można, można być bardzo znudzonym z drugiej strony. Zależy jak podejść, no, ale to dygresja w każdym razie zerknę na smartfona, wiesz to też jeszcze kwestia taka, że mi się bateria kończy, więc nie jestem w stanie przewidzieć ile nagrania mi starszy na dzisiaj, więc będę tym bardziej mając dodatkową motywację, no ale okej. Okay. Lecimy dalej z tymi cytatami, więc dbasz o to, żeby nie tylko gromadzić te cytaty, ale i pamiętać o tym, żeby one zawsze były aktywne w twoim życiu, żeby pełniły aktywną rolę każdego, każdego dnia, Ach, więc... Jak ja to zrobiłem? Opowiadałem o tym szerzej, wiesz, w detalach wcześniej, w MULIUM. Zrobiłem to takim przemyślnym sposobem, wrzucając sobie te staty na ekran blokady smartfona. Ha, smartfon, rzecz, po którą często sięgam, każdego dnia, ja i wielu, wielu innych, pewnie Ty też sięgasz często. Ja, wiesz, gdziekolwiek wyjdę na dwór, Notorycznie widzę, ludzi ze smartfonami, podrygającymi mm. się w świecące ekraniki, notorycznie, to się stało tak normalnie powszechne, więc no cóż za lepsze miejsca, żeby wrzucić sobie te staty, żeby one były zawsze dostępne przy nas, przed nami, przed oczami, pod nosem, żeby nie dały się gdzieś tam, wiesz, pomijać, tylko żebyśmy mogli je łatwo mieć przy sobie i móc je sobie Przypominać, móc jeć mnie tym samym, je tym samym witalnymi w naszym życiu. Cóż, lepszego sposobu szukać niż taki właśnie, więc takim sposobem się yy, posłużyłem, wrzucając sobie losowe cytaty na ekran własnego smartfona. Nie zawsze to jest takie proste do zrobienia, w ogóle to nie jest takie proste do zrobienia, ale da się zrobić. Zresztą różne są sposoby, wiesz, Sky limit, jak to Amerykanie mówią, jest to pole dla Twojej kreatywności, wymyślić sposób, który zapewni Tobie te cytaty, że będą przed Tobą zawsze, że będą łatwe, dostępne. No ale okej, okay, taka jest idea. Więc od tego wyszło, że opowiadałem niedawno w Morium o tym pomyśle, który mi się bardzo spodobał, żeby mieć te cytaty witalne, żeby one były zawsze żywe i pomocne, każdego dnia pełniły jakąś tam rolę w moim, w naszym życiu, Twoim. Od tego wyszło. To było inspiracją do tego, żebym, wiesz, przyjrzał się mojemu własnemu zbiorowi cytatów i... Wiesz, wybrał spośród nich te, które są, że tak powiem szumnie, najpotężniejsze dla mnie, które są dla mnie najważniejsze, dla mnie osobiście. Oczywiście, jak się domyślasz, to jest bardzo subiektywna, osobista, personalna rzecz, które z tych myśli będą ważne dla mnie, a które będą ważne w praktyce dla Ciebie. Które będą pomocne dla mnie, które będą pomocne dla Ciebie. To jest bardzo, bardzo subiektywna rzecz. I każdy będzie miał tutaj jakiś własny własny zestaw, jakiś własny top 5, top 10, 15 czy ile wiesz, lista nie tyle ulubionych, co tak naprawdę najważniejszych, najistotniejszych cytatów. Wiesz, to się trochę kojarzy z taką ideą, co można by sobie samemu powiedzieć z przeszłości. Gdyby można było cofnąć się w czasie i przekazać jakieś najbardziej wartościowe, kluczowe rady, wiesz, na bazie doświadczeń życiowych, jakie nam byliśmy, w ciągu lat, kilku czy kilkunastu, czy może nawet jeszcze dłuższego okresu, moglibyśmy się, powiedzmy, cofnąć w czasie i mielibyśmy krótkie 5 minut czy 10 spotkania. No nie 10, 5, rzekłbym, 5 minut spotkania z własną wersją siebie z przeszłości. I chcielibyśmy, powiedzmy, to w taki błyskotliwy sposób wykorzystać, między innymi przekazując jakieś takie uniwersalne rady, najbardziej wartościowe, najbardziej istotne, żeby się po prostu tego trzymać. Choćby na siłę na początku, bo my wiemy, jesteśmy mądrzejsi o te lata, my wiemy, że to jest tak naprawdę dobry, słuszny wybór, więc możemy sobie powiedzieć z przeszłości, wersji siebie z przeszłości, żeby tego się trzymała na siłę, choćby żeby zrobić z tego nawyk, bo warto zdecydowanie, definitywnie warto. Jakie rady byśmy wybrali? Jakie myśli byśmy przekazali złote? Właśnie to o to chodzi. Co okazałoby się w praktyce najbardziej istotne, kluczowe wręcz? Co jest dla nas kluczowe? Ja zajrzałem sobie, wiesz, pod tym kątem, zrewidowałem całą tą moją grupę cytatów nazbieralnych z biegiem lat z różnych książek, artykułów, blogów, zewsząd. I wiesz, ja wiem dosyć mniej więcej, które z nich pełnią taką najbardziej istotną rolę które są właśnie takie kluczowe. Jak one mi się wyświetlają losowo na smartfonie, to te kluczowe, zwykle, właśnie to te kluczowe wzbudzają we mnie największą inspirację jakoś tam w taki czy inny sposób mnie poruszają. Przypominają mi się w różnych sytuacjach i jestem szczęśliwy i usatysfakcjonowany. Coraz częściej pamiętając o nich, gdyż to mi faktycznie w praktyce pomaga i byłoby miło, żeby pomagało i Tobie. Ale pomyślałem sobie, że właśnie. I tak Jeszcze przy okazji inna inspiracja poboczna widziałem swego czasu, zetknąłem się z takim filmikiem, gdzieś ktoś nagrał na YouTube 30 życiowych prawd z okazji 30 urodzin. O jakaś osoba nagra. No wiesz. i to wszystko łącznie zainspirowało mnie już dobitnie ostatecznie do tego, żeby nagrać taki właśnie cykl, może nawet Molium, specjalny, dedykowany ym, tym kluczowym, złotym myślom, które są kluczowe dla mnie, które dla mnie grają największą różnicę, są najbardziej pomocne i tak dalej tym podobne. Cytaty y, z literatury, z publicystyki, tak jak rzekłem, z zawsze, z bardzo różnych źródeł. Także chciałbym opowiedzieć Tobie, o czym te cytaty mi przypominają, w jaki sposób mi pomagają, dlaczego one są takie ważne. Właśnie one wszystkie nadają się świetnie do tego, żebym przekazał je sobie samemu gdzieś tam z przeszłości, gdybym mógł. Także, no, rewelacja. I tak naprawdę jeszcze dodam, że każdego dnia doskonale się w ich wdrażaniu, gdyż to nie jest tak, że, że wdrażam, że sama pamięć o tych cytatach sprawia, że jestem w stanie aplikować je w życie codzienne w 100%. Nie, miejscami to jest daleka droga. To się doskonali z biegiem czasu i doskonali nie tylko pamiętać, ale i faktycznie wdrażać, praktykować. Nierzadko dana myśl jest wyzwaniem, ale najważniejsze jest, żeby mieć przed sobą, wiesz, wytyczną. Wskaźnik, drogowskaz, w jaką stronę warto patrzeć, w którą stronę warto iść, i właśnie tak też traktuję owe złote myśli. Stąd zerkam na smartfona, tak i hmm. Ach, chyba się nagrywa. Więc stąd też hmm. dziś rozpocząć chciałbym ten cykl dedykowany specjalnym złotym myślą. Taki cykl poboczny trochę w MOLIUM. Yy, niekonwencjonalny. Okej, okay, więc do rzeczy. Zerkam sobie na notatki i mam tutaj, wiesz, tak abstrahując, ja sobie pogrupowałem te cytaty, przynajmniej starałem się pogrupować je tematycznie czy wątkami, yy, jak ich dotyczą. I mam coś takiego... Hmm... Coś, jakiś chyba komunikat o baterii mi wyskoczył coś, nie? Okej, okay, postaram się to odważnie ignorować. <grym> Zerkam znowu na notatki. Hmm. Okoliczności nie mają znaczenia. Taki cytat, tak on idzie. Okoliczności nie mają znaczenia. Znaczenie ma tylko stan istnienia. To jest cytat y, z Baszara, zresztą nie jedyny. Dalej mamy inny. Okoliczności nie mają znaczenia. Nie materializują rzeczy. Liczy się tylko twój stan istnienia. Wnosi energię w materię, materializuje rzeczy. Hm. Okoliczności nie mają znaczenia, tylko stan istnienia hm. się liczy. To stan istnienia jest tym czymś kluczowym. O co chodzi? Wiesz, jak zetknąłem się po raz pierwszy z Baszarem tak zwanym i z tym, co on tam ma do powiedzenia, to ta właśnie myśl zrobiła na mnie, tak myślę, największe wrażenie. I być może ona robi coraz większe wrażenie na mnie z biegiem czasu. Taka tak bardzo niekonwencjonalna myśl, że to nie okoliczności są najważniejsze. Właściwie to ten cytat jest bardziej dobitny, gdyż on nie idzie w takim duchu, że okoliczności nie są najważniejsze. Tylko on wręcz, wiesz, to tak dobitnie to formuje, że okoliczności nie mają znaczenia. Ha, tak jakby w ogóle się nie liczyły. No tak i w ogóle zaskoczenie w życiu. Okoliczności, no jak wiesz... Pierwsze zatknięcie z taką myślą, to można być dosyć zaskoczony. Hm. Okoliczności mają znaczenie? Wiesz, kiedy to przecież nasz standardowy tryb życia zwykle, o ile nie zawsze, ale zwykle, bardzo, bardzo często polega na tym, że okoliczności grają przynajmniej dosyć istotną rolę w naszym życiu. Determinując, kształtując w wysokim stopniu nasze samopoczucia, czy to fizyczne, czy to psychiczne, nasz nastrój. Od okoliczności całego szeregu może zależeć ten nasz stan bytu, stan istnienia. Jak się czujemy, fizycznie, psychicznie, to się wydaje oczywiste. A tutaj w tym cytacie nagle mamy taką w ogóle zaskakującą sytuację odwróconą totalnie do góry nogami, że to nie okoliczności, tylko właśnie co się liczy, to stan istnienia, to co do tej pory moglibyśmy postrzegać jako efekt okoliczności. Tego jak się nam w życiu wiedzie, to tak się czujemy na co dzień. Jaki mamy tam, powiedzmy, stan materialny, jaki mamy tam różne rzeczy z nas spotykają, jakie przygody, czy, czy lepsze, czy gorsze, jak się nam różne rzeczy układają w życiu, tak się czujemy na co dzień, takie mamy poczucie właśnie wartości i tak dalej i tym podobne. To by się wydawało zrozumiałe oczywiste, <śmiech> nic dziwnego. I że to wszystko wpływa na nasz stan bytu, na nasz stan, jest ten tak zwany stan istnienia, jak tutaj właśnie ujęte w tych statach Baszara. Natomiast tu baszar odwrotnie zupełnie, stan istnienia liczy się. Jeżeli stan istnienia ma się liczyć, a okoliczności nawet nie, że mniej się liczyć, co w ogóle się liczyć, ale no już nie wnikajmy czy mniej, czy w ogóle, ale stan istnienia na pierwszym miejscu, no to jak? Stan istnienia coś postrzegającego, coś postrzeganego, czy możliwego do postrzegania jako efekt, rezultat. Więc co jest potrzebne, żeby w ogóle ten cytat miał sens? Przede wszystkim jest potrzebne jakby spojrzenie na nasz stan istnienia, no to jak się czujemy, odwrotnie. Nie jako efekt, tylko jako przyczynę. Jako początek. W ogóle, nową no, coś świeżego, totalnie, wypas. Wiesz, spojrzeć na własny stan istnienia, na samopoczucie fizyczne, psychiczne, jako na początek. Nie na efekt, rezultat, tylko właśnie na przyczynę. co na myśli mówiąc, spojrzeć na, nasz, na nasze samopoczucie psychiczne, fizyczne, jako na przyczynę. Zacząć dopatrywać się w tym, czyli tak bardzo, bardzo specjalnie uogólniając i upraszczając, spojrzeć na temat w ten sposób. Czym częściej będę miał dobry nastrój, tym więcej dobrego będzie mnie spotykało w życiu. Albo inaczej, bardziej precyzyjnie, czym częściej będę miał dobry nastrój w życiu, tym większe są szanse, że więcej będzie tych różnych pozytywnych rzeczy w moim życiu. I jeszcze z drugiej strony, tym większe są szanse, że tych mniej przyjemnych rzeczy będzie w moim życiu więcej. O, ta ilość może się zmniejszać, a przynajmniej mi będzie lepiej je znosić, no logiczne. Cokolwiek będzie nieprzyjemnego, jak ja się czuję dobrze, mam dobry nastrój, to prawdopodobne jest dosyć wysoce, że będę jakby silniejszy, żeby przez to przejść, niż powiedzmy, gdybym weszedł w jakieś nieprzyjemne zdarzenie nieprzyjemną okoliczność w ponurym nastroju, już od razu, wiesz, na starcie zdołowanym, w depresji czy coś, no to wiadomo, wtedy ciężej, ciężej coś znieść, dać sobie radę w życiu. Ale jeżeli mam lepszy nastrój, no to jest łatwiej. Od tak prozaicznego stwierdzenia, po takie wręcz już w ogóle bardziej daleko idące, które mówi, że Twój nastrój może determinować Twoje doświadczenia przyszłe. Twoje samopoczucie y, może determinować twoje doświadczenia przyszłe, może je formować, może mieć wpływ na owe doświadczenie, nie tylko zabarwiając je, wiesz, twoje postrzeganie na zasadzie różowych okularów, ale i bardziej twórczy y, dla przeciętnego typowego człowieka, być może nawet paranormalny, jak zwisko paranormalne, polegający na tym, że dosłownie może tworzyć, może od tego zależeć, y, czego doświadczysz w życiu. Nie chodzi o interpretację, chodzi o faktyczne, faktyczne obiektywne doświadczenie to trochę się kojarzyć może z fizyką kwantową, gdzie wiesz, jeżeli znany jest sobie film um, W głąb króliczej nory, e, coś, jak, jaki był polski tytuł oryginalny, nie pamiętam, znaczy przetłumaczenie, wiesz, oryginalne przetłumaczenie z tytułu angielskiego What the blip Do We Now, e, czy, czy jeszcze wersja rozszerzona tego filmu Down The Rabbit Hole, to jest tak naprawdę taki dokument, e, w którym sporo o fizyce kwantowej się mówi i tam między innymi o czym opowiadają w tym dokumencie, to o tym, że sporo zależy od tego, jak, jak jakie mamy nastawienie, jakie mamy uwarunkowania w sobie, wiesz, skojarzenia i tak dalej. Co to znaczy, że sporo od tego zależy? Znowu nie ta kwestia, przez jakie okulary patrzymy na świat, ale bardziej dosłowne, bardziej materialne, co nas w życiu dokładnie spotyka. Nie jak to interpretujemy, nie jak sobie z tym radzimy, łatwo, ciężko, tylko co nas dokładnie w życiu spotyka. Jakie rzeczy? Faktycznie dobre doświadczenia, wiesz, przyjemne czy, czy trudne, ciężkie jakieś. Wiesz, fizyka kwantowa, wybór, pokazuje ta perspektywa kwantowa, że przed nami jest niezliczona ilość możliwości jakby wersji, co się stanie, co się stanie na przykład za chwilę, co się stanie jutro. Jest cały wachlarz wersji. I teraz, która z tych wersji faktycznie zaistnieje, to jest taki pogląd, który mówi, że to zależy od tego, jakie mamy nastawienie dziś. To tak jakby determinuje prawdopodobieństwo, w którą wersję wejdziemy jutro, czy za chwilę. Wybiera daną wersję spośród tych. Czyli na przykład, jeżeli uśmiechasz się dzisiaj, to, to że tak powiem, jest ciepło w duchu. I, I radośnie, czy przyjemnie, czy, czy, czy czujesz cokolwiek pozytywnego, bardziej i bardziej radość, szczęście, miłość, nie, wdzięczność, wiesz, szereg, i, i nad tym pracujesz, to rozwijasz. To to zwiększa prawdopodobieństwo, że z tego niezliczonego grona, wiesz, bezkresnego różnych wersji, co się może starzyć już za chwilę czy jutro, wybiorą się, się albo wiesz, ty je wybierzesz, zależy jak patrzeć, obojętne wybiorą się te lepsze wersje, te bardziej atrakcyjne. A tak naprawdę nie ma lepszych i gorszych wersji, tylko są po prostu styczne. Podobne przyciąga, podobne. Czyli wybiorą się te wersje, które są styczne z tym, co jest w Tobie dzisiaj, co jest w Tobie teraz. To jakby z rozpędu. I przynajmniej taka jest zasada ogólna. Znowu przypominam, to jest pewne uproszczenie, uogólnienie. I wiesz, co ciekawe, to to, że taki pogląd, że, że twoje nastawienie, twój stan ducha, samopoczucie wpływa bardzo materialnie, bardzo dosłownie na twoje życie przyszłe, na, na to, jakich doświadczeń, jakie doświadczenia stają na twojej drodze, to zabawne jest na swój sposób to, że z jednej strony takie przekonanie prezentują osoby z takiego bardziej, ja wiem jak to określić, ezoterycznego, filozoficznego punktu widzenia. Jest to, z jednej strony jest, to, jest ten pogląd obecny w większym pudełku z napisem filozofia, czy, czy ezoteryka, czy, czy odpowiednie nastawienie w życiu. Z drugiej strony, czyli wiesz, mamy to, że niby to jest po prostu, wiesz, to taka dosyć, jakby powiedzieć, mętna sfera, że tak powiem. Natomiast z drugiej strony właśnie, i to jest zabawne, z drugiej strony ten sam pogląd, ten sam wniosek, że Twoje nastawienie, twoje, twoje samopoczucie, Twój nastrój wpływają bardzo, bardzo dosłownie na Twoje życie, ten sam wniosek dostajemy z zupełnie innego pudełka z pudełka podpisanego nauka. Twarda nauka, fizyka kwantowa. I tam faktycznie, wiesz, jest wypas totalny. Wiesz, jak zaczniesz zgłębiać fizykę kwantową i różnego rodzaju doświadczenia, jest sporo opisów doświadczeń, takich, w które bardziej przystępny sposób dla laika jeszcze mogą ilustrować, Jaki to ma wpływ? Jak to działa? Że faktycznie, od jakichś tam najbardziej prymitywnych przykładów z losowaniem jedynek i zer masz maszynkę przed sobą, która sama losuje, losowo bardzo, nie ma żadnych prawidłowości, losuje jedynki albo zera i wiesz, i zgadujesz, czy będzie jedynka czy zero, ale podchodzisz do tego nie na zasadzie, że zgadujesz, tylko na zasadzie, że chcesz. Chcesz, żeby to była jedynka albo chcesz, żeby to było zero i okazuje się, że że nagle tych jedynek coś jest więcej niż powinno rachunkiem prawdopodobieństwa. Jest takie święte prawo, obiektywnie, nie do złamania, rachunek prawdopodobieństwa, którego nie da się oszukać. I nagle okazuje się, że coś go oszukuje. Coś w ogóle sprawia, że ten rachunek prawdopodobieństwa nie działa. Sama ta intencja, sama intencja, siła intencji, twój zamiar. Mam zamiar dostawać jedynki zamiast zero. O. Prosto, banalnie brzmi, ale jak faktycznie... Zacząć się wgłębiać w te różne eksperymenty fizyki kwantowej, są eksperymenty na przykład z roślinkami, jak wpływa na roślinki różnego rodzaju od mikroorganizmów po roślinki takie w doniczkach, jak wpływa wiesz, wysyłanie im dobrej energii czy złej energii. Obcowanie z nimi, mówienie do nich w dobrym tonie, w złym tonie, radosnym tonie, w wulgarnym tonie, to się okazuje nagle, że to wychodzi zaczyna powolutku, albo i nawet szybciej, coraz szybciej, z takiej przestrzeni czegoś wydumanego i przesadzonego w coś bardzo namacalnego, w co może trudno uwierzyć, na początku przynajmniej, ale może się okazać, że to faktycznie. No... Czy, czy to trudno wierzyć czy nie, to mamy to przed oczami. Mamy twarde eksperymenty, które pokazują, że tak faktycznie się dzieje, że faktycznie jak posadzimy człowieka przed butelką wody powiedzmy i zacznie on powiedzmy myśleć jakieś wiesz, przyjemne rzeczy, i ukierunkowywać tę przyjemność, te przyjemne uczucia do tej butelki wody, to pod mikroskopem ta woda zacznie ładnie wyglądać. Wiesz, skąd, skąd wiem, że ładnie, gdyż możesz sobie łatwo porównać analogicznie taką wiesz, drugą butelkę wody, posadzoną z drugim człowiekiem, z innym człowiekiem, który będzie wysyłał jej specjalnie jakieś, wiesz, powiedzmy, ordynarne, wulgarne, negatywne emocje specjalne. I tą samą butelkę, wiesz, zamrozi się, Weźmie pod mikroskop, sprawdzi i, i widzi, że wiesz, no, no, jeżeli to by było wydumane, to obie butelki wody, bez związku zupełnie z tym, co się działo, wiesz, o czym myśleli ludzie w ich towarzystwie, to dwie butelki wody pod mikroskopem powinny wyglądać tak samo, bez tu, no nie? Logiczno. Natomiast okazuje się w praktyce, że nie. To, to, jest, to jest dosyć podobne. Jak trudno w to uwierzyć, czy jak łatwo okazuje się w praktyce, że nie, absolutnie. Wyglądają one inaczej. I to nawet nie trochę inaczej, nie częściowo inaczej, tylko one potrafią wyglądać dosyć często drastycznie inaczej, radykalnie inaczej. Także wiesz, Masarły moto, takie hasło imię, nazwisko wpisz sobie w Google, od tego zacznij może wiesz Masarły Mato, um, Secret, Prawczy cięgania, Ronda Burn. Czy, czy, czy, jak to, Jane, czy jakaś? Jane Esther, czy Higgs, ja o nim na imię nie pamiętam, wiesz, i cały wiesz, w ogóle tego jest sporo, właśnie ten Down the Rabbit Hole film o fizyce kwantowej, czy, czy inne jeszcze dokumenty, jeszcze ono się przed nami, rozpościera świat nowy, tak jakby nowo, nowe postrzeganie świata, zaskakujące dosyć, ale takie, któremu nie da się właściwie zaprzeczyć, bo są faktycznie wyniki doświadczeń, wyniki badań i one patrzą na nas prowokacyjnie, prowokacyjnie, ale nie do zaprzeczenia. Możemy udawać, że nie istnieją, ale one tam są i prędzej czy później zdobędą większy rozgłos, <śmiech> większą popularność. Na razie to tak różnie, ale one wydobywają się, wydobywają. Wiesz, no różnie, no bo wiesz, no bo może się domyślasz, że, że ta wiedza, ta wiedza, która tak, tak jakby szukuje niemalże, a jednocześnie jest nie do podważenia, to, to ona może zrewolucjonizować świat. Coś jest jakiś potencjał rewolucji w tym wszystkim. I tak na przykład dotykając tego cytatu, czujemy tę rewolucję przynajmniej częściowo, wiesz, że okoliczności nie mają znaczenia? Nie tyle, że nawet mniej się liczą, co nie mają znaczenia. Stan bytu pełni kluczową rolę, to jak się czujesz. To, to jest w ogóle zupełnie nowy sposób patrzenia na świat i życie, przede wszystkim życie własne. Zupełnie nowy. Dlatego, że jak do tej pory, powiedzmy, jako oczywiste, uznawaliśmy, że, że mamy postawę reaktywną do tego, co nas spotyka w życiu i to nas tworzy. Jak nam się wiedzie w życiu? To tak jakby zapytać, jak się czujemy. Jako, że to, jak się czujemy, jest naturalną pochodną tego, jak się nam wiedzie w życiu. A tu nagle odwrotność. Odwrotność i i sytuować, spojrzeć na własne poczucie jako na przyczynę tego, jak się nam wiedzie w życiu. Jako na przyczynę, a przynajmniej istotny determinant tego, jak się nam w życiu będzie wiodło. O! Hmm. Nie okulary różowe, czarne, jakiekolwiek, tylko coś znacznie bardziej dosłownie rozumianego, jako czynnik twórczy, czynnik modelujący, czynnik wpływu, bardzo, bardzo istotny. Nasze własne samopoczucie, nasz właśnie tak zwany stan istnienia. Z angielskiego, jak to Baszer mówił w oryginale, state of being. Więc <śmiech> stan istnienia, stan istnienia. czyli można pracować nad własnym stanem istnienia? Czy można w ogóle odłączyć go od całej reszty? wiesz, i, i przestać postrzegać jako rezultat, tylko, tylko jako coś, co mamy tak naprawdę we własnych dłoniach, w sporej mierze, jeśli nie w całości, to w sporej mierze, pod naszą kontrolą. Mamy wybór. Nie musimy na przykład być, reagować z zniechęceniem, jeżeli chcieliśmy wyjść na spacer, a spadł deszcz. Czy musisz reagować z niechęcenym na to? Nie. Może masz takie przyzwyczajenie, taki nawyk, różnymi przyczynami podyktowany. Może jest tam na tym spacerze coś, na czym bardzo Ci zależy i jeżeli deszcz spadnie, to może Ci dosyć pokrzyżować plany. Wiesz, może się wydawać trudno nie przyjmować się w takiej sytuacji czy nie zniechęcać. A może po prostu nie lubisz deszczu. Wiesz, jest całe mnóstwo pewnych powodów, dla których faktycznie może zniechęcać taka sytuacja, kiedy y, chciało się wyjść na spacer, a tu nagle deszcz. I wiesz, ale czy tak musi być? Czy tak musi być? Nie pytam, czy musi spaść deszcz, tylko czy musisz odczuwać zniechęcenie jako rezultat tego, co się stało z pogodą? Hmm. Wydaje się oczywistym, że nie. Czy, albo inaczej może zapytam, czy jest to w Twoich rękach, żeby zamiast zniechęcenia jednak posilić się, wysilić się na jakąś lżejszą reakcję, nie taką ciężką, minorową, tylko coś lżejszego, cokolwiek, wiesz, jakikolwiek lepszy wariant będzie postępem. Czy leży to w Twojej mocy? Moim zdaniem tak. I moim zdaniem jest to obiektywne, że leży to w naszej mocy, żebyśmy wybrali sobie dowolną reakcję. Może na początku nie będzie łatwo wybierać euforii Jest <śmiech> Taka skrajność. Ale przynajmniej można nie wybierać innych. Hmm. I można sobie, wiesz, od takich banalnych właśnie prostych przykładów pospolitych, jak z tym deszczem, można przejść do czegokolwiek innego, do wszystkich innych, do całej reszty. I zacząć zadawać sobie notorycznie z pedantyczną częstotliwością, konsekwentną. Pytania typu, czy ja mam możliwość zdecydować samodzielnie o mojej reakcji na coś? Czy musi to być reakcja nawykowa? Mogę przede wszystkim zacząć od tego, żeby, żeby spojrzeć na to, jak reaguję z automatą, gdyż pewnie większość reakcji w nas jest automatyczna. Żeby nam życie ułatwiać, taki mechanizm, mam wyrobione nawyki reakcji. Jeżeli chcemy, jeżeli przemawia do nas, czy inspiruje, czujemy, że coś w tym jest, że stan istnienia właśnie, to stan istnienia się liczy w pierwszej mierze, a nie o okoliczności, że okoliczności nawet nie są mniej ważne, co wręcz w ogóle nie są ważne. Ja, jaką to w ogóle fascynującą rzeczywistość przed nami rozpościera. Jeżeli chcemy coś z tym zrobić, przynajmniej do pewnego stopnia, jak tylko się da, chcemy mieć wpływ na ten nasz własny stan istnienia, od tego zacząć pracować nad sobą, nie nad zewnętrznym, nie nad niczym zewnątrz, tylko nad sobą. To możemy zacząć przyglądać się własnym reakcjom. I jakby przerywać ten ciąg nawykowy, tą reaktywność z automatu, jak na autopilocie, przerywać to, jak najczęściej wchodzić pomiędzy, pomiędzy zdarzeniem, coś co zaszło w naszym życiu, a naszą reakcją automatyczną na to. Wchodzić jak najczęściej pomiędzy jedno a drugie i zadawać sobie pytanie, jaka reakcja mi służy, jaka reakcja nie. Czy musi tak być? W sensie, czy, czy moja reakcja musi być? Taka, a nie inna. Czy mógłbym, mogłabym coś z tym zrobić, zareagować choćby częściowo lżej? Hmm. Od reakcji dosłownie rozumianej po własne samopoczucie, po własną interpretację w duchu, nastrój, jak się czujemy z czymś, czy przykładamy do czegoś wagę w istocie, czy nie przykładamy wagi. Takie rzeczy. Zadać sobie pytanie, na ile mogę sobie pozwolić tak naprawdę, ile leży w mojej mocy, że mogę coś z tym zrobić ja. Ja. Nie życie wokół, tylko ja. Że mogę coś z tym faktycznie zrobić. Mogę zdecydować ja, a nie, że za mnie będą decydowały zdarzenia w moim życiu, jakie się przedłużają. Tylko, czy mogę ja w istocie zawsze decydować? Przynajmniej w pewnym stopniu. Czy przynajmniej w pewnym stopniu. I w jakim stopniu? No, nieważne w jakim. Mogę nad tym pracować. I prawdopodobnie, czym dłużej będę nad tym pracować, tym ten stopień będzie się zwiększał. Teraz na dłuższą metę, praktykując konsekwentnie takie podejście do życia, może się wiesz, zdarzyć, że, że okoliczności będą miały na mnie, na Ciebie stosunkowo mały wpływ, nikły. Staniesz, zyska, zyskasz dosyć sensowną niezależność od okoliczności. I Twoje ręce będą wreszcie wolne, żeby, się, żeby chwycić kierownicę w Twoim życiu. To będziesz tam latać wokół, <zajmować>, zajmować się tym, co tam przylatuje. Specjalnie dawać wszystkiemu uwagę tylko dlatego, że się pojawiło w Twojej przestrzeni. Tak nie musi być. Możesz położyć łapę, <głos> tylko na tym, co uznajesz za tego warte, co uznajesz za wartościowe, prawdziwie wartościowe, gdyż w życiu jest mnóstwo piasku, a tylko garść takich kamieni istotnych, dużych. Taka metafora gdzieś tam kiedyś zasłyszana, wiesz, co jest naprawdę ważne, a ile rzeczy stanowi tak naprawdę tło, szum. Wybiera się samodzielnie co jest tak naprawdę ważne. Życie mija tak czy owak, od nas zależy, na czym się skoncentrujemy, czy na tym właśnie miałkim piasku. Mnóstwie trywialności, mnóstwie faktów, które przeminą. Nic więcej specjalnego nie będą znaczyć. Co, co może być ponadczasowe? Czy w ogóle warto wypatrywać czegoś ponadczasowego w życiu, czy tylko po prostu poradzić sobie z nimi i umrzeć? Hm. Ja uważam, że warto Wypatrywać czegoś ponadczasowego w życiu, czegoś, czegoś ważnego, naprawdę ważniejszego niż rzeczy doczesne, tak zwane. Odnaleźć coś. To jest w ogóle, wiesz, taka szeroka dygresja, co, co jest naprawdę ważne. Myślę, że z biegiem czasu do tego dochodzimy. Każdy na swój sposób, każdy własną drogą indywidualną i każdy odpowiada sobie na to pytanie. Nie ma jednej, jednej słusznej odpowiedzi, uniwersalnej. Wybory są indywidualne, ale ważne jest to, żeby wybrać i żeby kierować swój wzrok w to, co się wybrało, a nie wszystko, jak leci. Żeby innymi słowy, obrać kurs i najlepiej by było, żeby ten kurs gdzieś tam tak naprawdę wytyczał się dalej, wychodził szerzej niż tylko takie życie doczesne. Obojętnie, czy, czy religijność jest w sobie czy nie. Czy, czy ateizm, czy, czy wiara w Boga, nie jest tak to istotne, tak bardzo, nie musi być, żeby, żeby móc sobie obrać faktycznie coś ważniejszego niż takie doczesności. Doczesności i trywialności, rzeczy, które mijają. Coś ważniejszego, czy to nie brzmi ponętnie. Skoncentrować się na czymś, co nie przemija a przynajmniej nie przeminie tak łatwo. Hm. Jak odnaleźć takie rzeczy? Wiesz, można przeprowadzić na przykład tak, tak z rękawa, co mi przychodzi na myśl, bez specjalnego głębszego zastanowienia, więc wybacz, <grybujesz> że podaję z rękawa, ale tak z rękawa, może będzie to jakaś podpowiedź mimo wszystko, co mi przychodzi na myśl w kontekście tego, to zrobić sobie taki eksperyment myślowy polegający na wyobrażeniu sobie, że minęło kilka lat, na przykład pięć. I, i co się stało z tymi rzeczami, które zawracały tobie głowę pięć lat temu? Mogły przeminąć. Prawdopodobnie większość z nich przeminęła, już się nie liczy. Rzeczy, czy w, włącznie z jakimiś tam smutkami, zniechęceniem i tak dalej, ile to będzie wszystko warte. Jak zeszło, jest, tak, jest taki idiot czy powiedzenie w polskim języku, jak zeszłoroczny śnieg, tyle coś może kogoś tam obchodzić, jak zeszłoroczny śnieg, a tu masz 5 lat, ha! I co? Co się stało z tym? A co mogłoby być takiego, co by po 5 latach było nadal świeże, rzeźkie, witalne w Twoim życiu? Nie uległoby degradacji, przykurzeniu? Dewaluacji? Co by to mogło być takiego? Miłość do partnera, partnerki? Hmm. To też podobno jest taki stereotyp, że potrafi się wiesz, gdzieś tam <laughs> wchodzić w przyzwyczajenia i potrzebujemy yy, wiesz, odnawiać, odświeżać nasz związek. To jest taki stereotyp, ale wiesz, czy tak musi być? Znowu pasja. Czy pasja jest czymś, co, co tak łatwo mija? Może nie masz gwarancji na to, że dana pasja, jeżeli nawet masz ją dzisiaj, że może nie masz gwarancji na to, że ona po pięciu latach nadal będzie żywotna. Ale przynajmniej pasja wydaje się dobrym kandydatem na coś takiego, co nie przemija, a przynajmniej nie przeminie tak łatwo. Gdyż absolutnie nie jest synonimem wspomnianego zapału, prawda? Nie mylmy pasji ze wspomnianym zapałem. Można się do czegoś zapalić i to szybko minie, prędzej, później. Może być coś takiego, ale pasja jest czymś wiarygodnym. To tak jak miłość i zauroczenie, no nie? Coś takiego. I nawet jak jesteśmy zauroczeni głęboko intensywnie, możemy w danym momencie nie widzieć różnicy. Nie być to tak łatwe do rozróżnienia, to rozróżnimy to jak ty minie, nie? I nagle jest dla nas jasne, że to było zauroczenie, nie miłość. Bo miłość co? Co by było z miłością? Miłość by trwała. Nie uległaby, wiesz, fajerwerkom tak czy... I po sprawie, tak jak wiesz, Nowy Rok i Katsi. I po kasu musimy wrócić do, do szarej rzeczywistości, nie? I podobnie z pasją, nie? Pasja prawdopodobnie będzie trwała dłużej, właściwie dosyć, niemalże to jest pewne właściwie, no, co to za pasja, która, która niedługo potem gaśnie, nie ma tematu. To nie jest od, odpowiednie określenie wtedy do nazewnictwa, jakiego użyliśmy. określa coś takiego pasją. Natomiast pasją taką, wiesz, semantycznie poprawną, merytorycznie jest coś, co trwa. Przede wszystkim nie krótko, dłużej, dłużej, dłużej trwa, no i to by mogło być coś faktycznie takiego ważniejszego. Na czym warto się skoncentrować w życiu? Zdecydowanie ważniejszego niż jakieś tam inne sprawy, no, wiesz. Stereotypowe, którym każdy czy prawie każdy człowiek się zajmuje, one są tam gdzieś tam i niby stereotypowo są, stanowią treść życia. Ale co to za treść życia, która się dewaluuje i deaktualizuje po latach? Co to za treść życia? Co to było? Ile to było warte, jeżeli tego już nie ma? Wiesz, taka znowu spostrzeżenie, luźne spostrzeżenie, dygresja, skojarzenie na marginesie. Byłem niedawno na Facebooku, bardzo rzadko tam bywam, ale byłem niedawno na Facebooku i wiesz, gdzieś tam coś tam gmerałem, szperałem w ustawieniach Facebooka, które są wybitnie tak skonstruowane, żeby było trudno cokolwiek znaleźć, czegoś się aktualnie szuka. I takie mam wrażenie i, i wiesz, i chodzę sobie po tych ustawieniach Facebooka i widzę to nagle coś takiego, zdecyduj, coś mniej więcej w tym sens. zdecyduj. Co się stanie z twoim profilem na Facebooku, jak odejdziesz? Ha! powiedziałem, <śmiech> O! Wow! Że co? Co się stanie z moim profilem na Facebooku, jak odejdę? Te wszystkie pieczołowicie skrupulacje, a może i odruchowo, po prostu byle jak wrzucane zdjęcia, filmiki, statusy, to ma przeminąć? Ha! <śmiech> ha! Zaskoczenie? Co z tym będzie? No, czy zastanawialiśmy się nad tym takimi różnymi rzeczami tego pokroju? Twoje konto pocztowe, Twoje konto Gmail czy jakieś inne? Profil na Instagramie, zdjęcia, to wszystko, to wszystko takie oczywiste dzisiaj. Hmm. A są, jak tak poszperać, osoby, których już nie ma na ziemi, a ich profile na Instagramie, na Facebooku nadal są dostępne? Można sobie popatrzeć. I wiesz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to gdzieś tam wywołuje, jakieś rusza we mnie, jakieś porusza struny. Mówi mi, ile to wszystko było warte. Nie? I co tak naprawdę było w tym warte? Czy, czy w ogóle z tego profilu na Facebooku, jakiegoś typowego, który obserwuje jakiegoś człowieka, którego już nie ma na tym planie, czy, czy na tym profilu, czy z tego wszystkiego wypływa jakiś motyw, jakiś głębszy motyw, czy to tylko taka konsumpcjonistyczna postawa? Byłem tu, zjadłem to, kupiłem tamto i tak wiesz, no, skradł, dł, dł, dł, dł, miesiąc po miesiącu, rok po roku, nie, zbudowałem dom, nie? najpierw poszłem na studia, zdobyłem dobrą pracę, tu, to jakiś staż, tu rodzina, tego wszystko i to tak wiesz, zlewa się wszystko w jedno, już obojętnie, jakie nazwisko, wszędzie to samo, widzisz, pyk i nie ma, i konto, <śmiech> ktoś odszedł, nie ma, na, na Facebooku widzisz zdjęcia, statusy, to wszystko, filmiki i z tego wszystkiego wypływa jedno i to samo. I zaczynasz sobie zadawać pytanie, czy to jest piasek, czy, czy te, te ważkie rzeczy. Nie deprecjonuję deprecjonuje wiesz, wartości studiów, rodziny i tak dalej, to wiadomo, jasne. Ale czy wiesz, co mam na myśli? Możesz wiedzieć, co mam na myśli, co gdzieś tam Cię obija w mojej duszy, <śmiech> kujarzy z tym. Potrafię sobie wyobrazić i Ty prawdopodobnie też Profil, obserwowanie profilu jakiegoś wiesz, obcego człowieka na Facebooku, z którego wychodzi jakiś motto, jakieś przesłanie. Że z jednej strony widzisz jakieś powierzchowne rzeczy, znowu to zjadłem to, kupiłem tam, to byłem tam, podróżowałem, podróżowałem, nie, ale z drugiej strony coś ci mówi, widzisz, widzisz, że to jest człowiek z pasją albo to jest człowiek z poglądami, to jest człowiek, który ma własne zasady, to jest człowiek, który ma własny jakiś, jakiś kodeks, czy, czy jakąś wytyczną w życiu nadrzędną, w ogóle, że widzisz, że inaczej wyglądają te wszystkie zjadłem, kupiłem, byłem, tu byłem, tam byłem, inaczej to wygląda, w sensie z jednej strony nie ma w tym, wydawałoby się, różnicy na pierwszy rzut oka, z drugiej strony jak wniknąć w to głębiej, przeczytać to zrozumieniem, poznać danego człowieka na tyle, na ile to możliwe między wierszami, analizując taki profil, możesz odczuć w którymś momencie, że ta osoba, dla tej osoby to grało podrzędną rolę, to było tło, to nie było źródło samopoczucia, źródło tożsamości tej osoby, tylko to było tło owej tożsamości, tło tej osoby tak naprawdę czynów pierwszoplanowych, czy pierwszoplanowej woli jakiejś, czy intencji tej osoby, jakiegoś kredo, które przyświecało jej życiu. To wszystko było tło. Tak jak kartka papieru. Kartka papieru. Na której ktoś zdecydował się. Rysować, nie dla samego zabicia czasu, nie dla samego poradzenia sobie z zwaniem, bo mam kartkę przed sobą i kazali mi rysować. Ale dla jakiejś wyższej idei, wyższej myśli, odkryła dana osoba w tym wyższą myśl, swoją własną, bo nie ma uniwersalnej. I ta owa wyższa myśl stanęła za każdym ruchem dłoni, tej metaforycznej przenośni, przenośni, rozumianej dłoni, która posywała tym, powiedzmy, rysikiem, kredką, ołówkiem, po papierze, farbą, pędzlem. Myśl stała za tym jakaś, jakiś zamiar, wola. Voilà. Może, może... Wiesz, może udało mi się to przekazać w takim wystarczającym stopniu, żeby było dla Ciebie możliwe odczucie, o co mniej więcej mi chodzi. Gdyż zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak łatwo to opisać, oddać tego sedno. Więc mamy, te okoliczności nie mają znaczenia. Stan istnienia, to co ma znaczenie, to co jest kluczowe, twórcze, to czemu, to, to właściwe jakby miejsce, któremu warto dać własną uwagę, skierować własny duchowy wzrok wewnętrzny w tą stronę, to jest własny stan istnienia tu i teraz. Mój stan istnienia, nie się na zewnątrz, co jest tam tego. tylko mój stan istnienia tu i teraz, tu i teraz. Nie ma lepszego czasu swoją drogą, znowu na to to Eckhart Tolle odpowiada, że nie ma lepszego momentu na to, żeby spojrzeć w siebie. Zrewidować o własny stan istnienia i zadbać o ów. Rozwijać go. Pielęgnować. Hm. Nie ma lepszego momentu niż teraz. Zawsze jest ten dobry moment. Zawsze. Ale nie ma lepszego niż teraz. <śmiech> <śmiech> o Ekarcie Tollu, swoją drogą, też jakieś rozdziały mulium. Nagrałem już. Także jeżeli Ci ten temat interesuje, na przykład Nowa Ziemia, o wiele mniej znana. Praca ekharta, tak przypuszczam, niż, niż to takie obeznane wszędzie, przynajmniej wobec yy, potęga teraźniejszości. Nie no, wiesz. O potędze teraźniejszości znacznie więcej osób słyszało niż o nowej ziemi, ale nowa ziemia brzmi bardziej chwytliwie, i intrygująco i kontrowersyjnie. I dlatego skierowała moją uwagę, no wiesz, potęgę teraźniejszości też przeczytałem swoją drogą, ale nowa ziemia to właśnie nowa ziemia zaintrygowała mnie. Hm. No ale dobra, dygresja. Nie będę wchodził w dygresję jak charcia. Tak bardzo, przynajmniej. Tylko pobieżnie. Więc mamy te okoliczności nie mają znaczenia. Tylko stan istnienia. Stan istnienia jest tym kluczowym. Czymś. Czemu warto dawać pierwszoplanową, pierwszą planową, pierwszorzędną uwagę co bardziej. Hm jak mi to pomaga w życiu, nierzadko odnajduję ważkim, przydatnym przypominanie. takie przypomnienie, przypominacz, że, że właśnie ja jestem na pierwszym miejscu, cała reszta jest dalej, w sensie okoliczności to wszystko jest wtórne, nieprzyczynowe. Dlaczego potrzebuję sobie o tym przypominać jeszcze? Dlatego, że te wiesz, kolejny pokoleń, kolejny przyzwyczajeń latami mogą, mogą czasem jeszcze sprawiać, że gdzieś tam wiesz, może się posliznąć i z powrotem nie wpaść, pomimo tego, że już długo się dosyć z nich wyszło i szło własną drogą. Taki przykład, okularów nie noszę od lat. Kiedyś nosiłem latami, od lat ich nie noszę, ale do dnia dzisiejszego potrafię mieć taki od czasu do czasu, rzadko, ale jednak zdarza się. Jakiś odruch, coś, coś wiesz, sprawia, że bezwiednie gdzieś tam dłoń sięga, tak jakbym miał sobie te okulary poprawić na nosie. O to właśnie mi chodzi, o coś takiego, że czasem jednak coś sprawia, że przydałoby się takie przypomnienie, przydałoby się ugruntowanie na tym nowym schemacie postępowania czy, czy, czy podejścia do życia. Żeby, żeby zyskać pewność, że się gdzieś tam bezwiednie nie z powrotem do tych kolei, i nie zacznie się znowu postrzegać okoliczności jako przyczyny, a siebie jako efektu. Nie zacznie się czuć, jak, czuć zależny na zasadzie, wiesz, być znowu w tej relacji, że, że warunkować własne samopoczucie, własne poczucie własnych wartości tak dalej, od tego, co jest wokół mnie. Tylko właśnie pamiętać, przypominać sobie jak najczęściej, że to ja to tworzę, ja to definiuję. Chcę czegoś lepszego? Zdefiniujmy to w sobie najpierw. Wiesz, takie już wytarte, otarte, przetarte. Powiedzenie, że jak macie świat szanować, jak ty sam siebie, czy sama siebie nie szanujesz, jak macie świat wartościować, jak sam, sama siebie nie wartościujesz. To jest tak przetarte. Ale jest w tym głęboka prawda. No, o coś takiego chodzi. Tylko na szerszą, znaczną skalę. Nie tylko chodzi o poczucie własnej wartości, czy, czy szacunek, tylko wszystko. Absolutnie wszystko. Jakie masz samo poczucie? <grych> Wiesz, znowu to się tak kojarzy, że o, odpocznę, są takie różne stereotypy. Nawet jakby to znowu szerszą dygresję zatoczyć, to można na przykład taki stereotyp, że odpocznę sobie na emeryturze. Ile, ile razy się to słyszy wokół? O, odpocznę sobie na emeryturze, wyśpię się po śmierci. Był taki slogan kiedyś jednego z filmów, reklamujący jeden z filmów. Tyle, że tytuł Bezsenność, i Robinem Williamsem między innymi, już ma Robert De Niro jeszcze grał. Taki thriller. I wiesz, i tam był taki świetny slogan, chwytliwy, właśnie, wyśpię się po śmierci. <głos> I coś, wiesz, a ja dosyć często słyszałem, i ty być może też, w życiu, z ust różnych osób ta, taki um, slogan inny, że, że odpocznę sobie na emeryturze. Wtedy rozłożę nogi, wyciągnę nie? I, i w ogóle. Pamiętam, znałem osobę, która mogła na emeryturę pójść wcześniej i cieszyła się znacznie bardziej, że a to, to będę panem teraz, wiesz żyć po pańsku znacznie wcześniej, inni będą jeszcze, wiesz, tam się wysilać, a on będzie mógł wcześniej i to było świetne, ale generalnie ta emerytura przychodzi prędzej czy później, I wiesz, ja, ja, ja nie mogłem tego do końca zrozumieć, wiesz, miałem miał jeden problem, jeden problem z takim postrzeganiem, że ono jak po na, na, na emeryturze to złota jesień, to wszystko będzie fajnie, wtedy wakacje się pobyczę, ale ja sobie zadałem takie pytanie, no co to za się, co to za relaks, co to za odpoczynek, kiedy w punkcie tych swoich wakacji na emeryturze, to złota i tak dalej, to już jesteś po latach, jesteś już, wiesz, zeksploatowany, zeksploatowana. To już nie to, to, to nie jest ten sam punkt wyjścia, o tym się zapomina łatwo. To nie jest ten sam punkt wyjścia, to nie jesteśmy my ci sami, wiesz. Tylko to jest, wiesz, tam kilkadziesiąt lat w przód. Na karku, dalej, gdzieś tam bagaż, doświadczeń, to wszystko. Wtedy może się okazać, że zamiast wiesz, czy walność rzucić na ten leżak z entuzjazmem, z ekscytacją, euforią, to po prostu podejdziesz do tego leżaka, tak w ogóle powłócząc nogami. Poza, odczuwając to zmęczenie, wiesz. Nawet jeżeli żyło się w pasji, to można było się spocić, mocno napocić przez te lata, poekscytować, poemocjonować, i już dojść do wniosku. ja yeah, ile tego minął, ile w ogóle tego wszystkiego zostało, ja już nic nie chcę, w ogóle żadnych wiesz, nic myśleć, nie będę się zastanawiać nad kolorem leżaka, kątem ro rozchylenia jego oparcia, nic mnie nie interesuje. Było się położyć gdziekolwiek, mogę się położyć na kamieniu, nie na posadce, na chodniku, po prostu mieć to już odpocząć, po prostu odpocząć. Rozumiem, co mi chodzi. To nie jest to samo jak atrakcyjna perspektywa się jawi nam dzisiaj, że jest taki czas hipotetycznie w życiu, kiedy będziemy mogli sobie naprawdę odpocząć, porlaksować, zrobić prawdziwe wakacje, mieć wiesz, w ogóle wszystko wiesz, gdzieś. <śmiech> to nie jest coś takiego. Jest właśnie ten haczyk. Upływ czasu, to sytuowanie. no Co to za wakacje? Co to za życie? Po prostu jest sprzedane. Nie ma, i, i ta osoba, która ma wakacje, nie jest już tą samą osobą, która na wakacjach marzyła. W tym sęk. O tym pisał m.in. Tim Ferriss w tym, w tym e, ile tam tylko godzinnym czyli tam pięciu, czy ilu tam godzinnym czy tygodniu pod, czy miesiącu pracy, jako to myli mi się to często. E, nowe, totalnie spojrzenie na to, żeby się nie zapracowywać e, tylko dla wiesz jakiejś jakiej zasady, i później odnaleźć siebie właśnie w tym punkcie, powłóczącego nogami, wiesz, Adama Kowalskiego obojętnie już ile pieniędzy wygenerujesz, jakie stanowiska osiągniesz i w ogóle to to, wiesz, to wszystko się sprowadzi do tego jak dobrze będziesz będzie dla ciebie, wiesz, jak łatwo będzie ci przycho, przychodzić utrzymywanie formy po latach, no, to jest zawsze wyzwanie, może ci iść lepiej. Nie ma sprawy, to prawdopodobne. Może Ci nawet dość dobrze trzymać tę formę i fasę po latach, ale nie zaprzeczysz temu, że to jest wyzwanie w takim czy innym stopniu, że wymagać będzie takich czy innych zabiegów. To nie są takie łatwe wakacje, jakby były dzisiaj. Właśnie o to chodzi, więc po co? Czy to, czy to jest w ogóle warte tego? Przynajmniej Warte czy nie warte, przynajmniej warto wiedzieć, że ta obietnica, to marzenie, które się przed nami stawia złote nie jest fałszywe. Dlatego, że jedyne, co tam się zgadza, to to, że no, można będzie odpocząć, tak. Ha, ale co to za odpoczynek? Z jakiego punktu będziemy odpoczywać? To Okazuje się, że można e, objąć, obrać inny kurs w życiu, polegający na tym, żeby się właśnie tak nie zdewaluować po latach. Żeby tak, tak się nie wycieńczyć, obojętnie, czy, czy jakimś konwencjonalnym życiem, czy życiem w pasji, bo też można się wycieńczyć spalając się, odpowiednio długi okres czasu we własnej pasji. Można, można to stanować, można przynajmniej próbować, i wiesz, i to na dłuższą metę nam przyniesie zysk. Właśnie taki, że możemy po latach e, być w formie nie dzięki sztucznym zabiegom, tylko faktycznie, że po prostu nie eksploatowaliśmy siebie na siłę. Nie wyciskaliśmy z siebie siódmych potów. Jakichś soków ostatnich ostatecznych, jechać na oparach, nie, nie było czegoś takiego. I wiesz, i było możliwe, że, żeby każdego roku mieć wakacje, już takie wiarygodne, naprawdę, naprawdę wiarygodne wakacje. Takie, w których mam siłę na to, żeby pobiec z entuzjazmem do leżaka, rzucić się na nie, Ha. Coś takiego. No i widzisz. Hmm. Co dalej? Czy w ogóle będę mówić następne zracy? No, może jeszcze powiem jeden. Z, z innej teraz osoby, Rondy Burn, wspomniany już, cytat idzie tak. To nie od ludzi otrzymujesz rzeczy, których pragniesz. Jeśli będziesz żywić owo fałszywe przekonanie, to doświadczysz niedostatku. Będziesz bowiem traktował świat zewnętrzny i ludzi jako źródła zaopatrzenia i dostawy. Prawdziwym źródłem jest niewidzialne pole. Czy nazywasz się wszechświatem, najwyższym umysłem, Bogiem, nieskończoną inteligencją, czy w jakikolwiek inny sposób. Ilekroć coś otrzymujesz, pamiętaj, że przywołałeś to dzięki prawu przyciągania także dzięki odpowiedniej częstotliwości i harmonii, z uniwersalnym zasobem, uniwersalną inteligencją, która przenika wszystko, porusza ludzi, okoliczności i wydarzenia, by dać Ci tą rzecz. Cytat właśnie z tego wspomnianego sekretu Ron um, I on na swój sposób jest analogiczny, jest pochodną, naturalną. Tego baszarowego okoliczności nie mają znaczenia, stan istnienia się liczy. To jest podobne na swój sposób, jakoś powiązany ze sobą. Dotyczy tego samego charakterystycznego podejścia do życia, w którym nie przydarzają się nam rzeczy po prostu, tylko dopatrujemy się przyczynowości w samych sobie, w sporej mierze, nie w metaforycznej, na zasadzie już tych wspomnianych okularów, tylko, tylko dosłownie bardziej przyczynowość. I y, czyli wiesz, jak trochę tak jak Kuba Bogu, tylko na zasadzie y, taki totalnie życiowy i cały światowy, czy że jak we mnie, taki wokół mnie. Tak, to, to, co we mnie, to, to dostaje jakby na do zewnątrz. I wiesz, y, na co ten cytat zwraca uwagę, on jakby od innej strony zwraca nam uwagę na coś bardzo, bardzo, bardzo istotnego, jeżeli już odnajdujemy te postrzeganie w życiu jako. jako nas interesujące chcemy spojrzeć na życie w ten sposób, że nie jesteśmy niewolnikami doświadczeń, nie jesteśmy przynajmniej pochodną. Jak nie chcesz tego nazywać w tak dosadny sposób, możesz to nazwać bardziej, nazwać bardziej neutralnie, że, że jesteśmy pochodną naszych doświadczeń. Można tak na to nie spoglądać. Jeżeli nie chcesz tak na to spoglądać, że, że jesteś tylko pochodną w doświadczeń, tego co Cię w życiu spotkało czy spotyka i to Cię no, stop tworzy, to właśnie zmieniasz, zmieniasz to zupełnie odwrotnie i siebie sytuujesz jako źródło, jako przyczynę, a to, co Ciebie w życiu spotyka jako efekt, jako coś, co jest gdzieś tam niewidzialnie, ale jednak um, organicznie powiązane z Tobą w środku, wewnątrz. Twoim tym stanem istnienia, jak to Bashar oklaślił, stan istnienia, z Twoją mentalnością, z Twoimi uwarunkowaniami, przyzwyczajeniami, nawykami, przekonaniami. To bardzo ważne, przekonania jakie w sobie żywisz, jakie w sobie nosisz. Jakie uznajesz, co uznajesz za oczywistość. To jest bardzo ważne, to jest, to jest niezmiernie ważne, co uznajesz za, za oczywistość. czy oczywistości, bo jest szereg pewnie rzeczy, da się całą listę pewnie zrobić, skonstruować z tego co co dana osoba uznaje za własne oczywistości w życiu. Między innymi chodzi o przekonania, ale właśnie też ta mentalność. Mentalność jest czymś, co zwykle dzieje się samo, gdzieś tam wiesz, na autopilocie leci. Dopóki nie, za, nie zaczniemy dawać temu uwagi, właśnie tak jak opisywałem wcześniej, stawać pomiędzy nami, a reakcją automatyczną i decydować świadomie. Czyli już skończyć z tym podświadomym, odruchowym reagowaniem. Czy, czy w ogóle jest jeszcze jedną rzecz, z którą warto skończyć, to, to stadność. Czyli myślenie stadne, że no skoro większość, czy to jest sporo osób wokół coś robi, czy jakoś tam myśli, czy, czy jakoś interpretuje, no to to jest, to jest odpowiednie, wręcz, wręcz słuszne i wręcz pożądane, żebym i ja w ten sposób myślał, postępował, podejmował takie wybory. W ogóle też z tym warto skończyć, dlatego że to, to wiesz, no, nie jesteśmy robotami w końcu, mamy indywidualność, mamy własną świadomość i... Wiesz, nie należy do osób, które uważają, że świadomość posiadamy po to, żeby umieć kopiować. Uważam, że świadomość posiadamy po to, czy jesteśmy świadomi po to, żeby z tej świadomości korzystać od początku do końca. A korzystaniem ze świadomości na szeroką skalę zdecydowanie nie jest po prostu obserwowanie innych i... Oddawanie w sobie ich zachowania, jakbyśmy byli kameleonem, czy, czy mimem. A jednak, to jest ta stadność, jakże szeroko widoczna. Możemy jednak wziąć stery w swoje ręce i zacząć zastanawiać się, co my byśmy podjęli. Co my byśmy naprawdę, my, to jest w ogóle wypas. Jak pierwszy raz robisz, to jest to bardzo rzeźwiające dojść do tego, pozwolić sobie w ogóle myśleć, co ja sam, czy sama, bym chciała zrobić, a nie, nie wiesz, już nie patrząc na to co, czego inni ode mnie oczekują, czy, czy jakie są stereotypy, jakie są społeczne, tam wiesz, co, co jest mile widziane społecznie, co nie. Tylko gdy, gdyby w ogóle można było to wszystko odrzucić i, a można, to co Ty naprawdę byś chciał, chciała, czego Ty naprawdę pragnąłbyś, pragnęłabyś, hmm. co naprawdę Ty o tym sądzisz? o danej rzeczy. I wiesz, i teraz jeżeli chodzi o ten cytat, że to nie od ludzi otrzymuje rzeczy tylko, wiesz, i, i nie, nie będę już czytał po raz kolejny, jeżeli Cię interesuje, to będziesz w notatkach pewnie przytoczę te cytaty wszystkie, to on znowu już nawiązuje do czegoś takiego, że jeżeli, jeżeli decydujesz się na, na obranie takiego podejścia do życia, w którym postrzegasz siebie jako przyczynę, jako źródło, a resztę, życie, konieczności jako efekt, jako coś synchronicznie e, powiązanego, ale w, w, w zależności wtórnej. To jest wtórna. Twoja rzeczywistość jest wtórna, ty jesteś pierwotny, pierwotna. Twórczy, twórcza. To wówczas y, pojawia się jeden z pytań, jakie może się pojawić, czy to, to czemu zawdzięczać to, że to działa? Jeżeli założyć, że to działa, na przykład stwierdzasz, że podoba ci się takie podejście do życia, podoba Ci się takie podejście do życia, żeby nie być wtórnym, tylko być przyczynowym, to e, czemu to zawdzięczać? Co to jest? Co to jakieś nowe, nieodkryte prawo fizyki, e, ezoteryki? Czy, czy może stoi za tym Bóg? Czy, czy właściwie co za tym stoi? Jakaś siła wyższa, inna? Co, co w ogóle za tym stoi? Wiesz, nie jest tak bardzo ważne, jak odpowiesz na to pytanie. Ważne jest, że za tym nie stoi Twój sąsiad. <śmiech> <śmiech> nie stoi sąsiad, który przyjdzie na przykład z ciastem, sąsiadka, dobra, sąsiadka przyjdzie z ciastem, albo sąsiad, przystojny, albo sąsiadka przyjdzie z ciastem, żeby coś uczcić. Nie, nie, czy szef, albo szefowa, który, która chce ci awansować, <śmiech> ucieszy Cię to, ale nie stoi za tym ten człowiek. Innymi słowy, to czego doznajesz dobrego od szefa w tym momencie, czy od sąsiada, czy jeszcze nie wiadomo kogo, Gołym okiem to wygląda tak, jakby, jakby, jak, jakby, że otrzymujesz coś dobrego od drugiego człowieka i to jest zasługa jakby, to jest zasługa tego człowieka, czy, czy jakby całkowicie jego rzecz, że przydarzyło się Tobie coś dobrego teraz, czyli całkowicie sąsiad mój jest, czy sąsiadka jest odpowiedzialna za to, że, że ja dostałem ciasto od niej. To jest jej rzecz i w ogóle, w ogóle Wszechświat czy Bóg nic do tego nie mają, co jest wszystko, ona, ona przyszła, jedna myśl, czy, czy, czy w ogóle takie coś iluminacja i czy miała taką wolę, chęć i, wiesz i to jest ta kwestia, że jeżeli, jeżeli możesz być wdzięczny, to będziesz wdzięczny jej, czy nie, je. jeżeli chcesz postrzegać to na zasadzie, że, że zasługujesz, jakby że, że część rzeczy masz dzięki komuś, no to wiesz, wskazujesz palcem jednego, drugiego, trzeciego człowieka. Natomiast w tym postrzeganiu, o którym mówię, gdzie zmieniasz miejscami, zamieniasz miejscami, okoliczności siebie, to i charakter wtórny, co, co jest wtórne, co, co zajmuje wtórne miejsce, co zajmuje miejsce przyczynowe, to tam jeszcze warto pamiętać, że, że to wszystko jest większa sprawa, znacznie większa niż sąsiadka, niż, niż szef, kolega, przechodzień, co, ktokolwiek, jakikolwiek człowiek, czy inni ludzie, grupy ludzi na świecie. I tak jak świetnie w tym, w tym cytacie został tu ujęty, świetnie, że to coś, co sprawia, że tak faktycznie jest, jeżeli wiesz, obejmujesz taki pogląd, żeby obrać, decydujesz się, żeby obra obrać taki pogląd w życiu, że to ty tworzysz swoją rzeczywistość, przynajmniej w sporej mierze. Masz organiczny wpływ na to, przez to, jaką mentalność masz, jakie przekonania w sobie nosisz, i tak dalej, tym podobne. Jeżeli obejmujesz takie podejście do życia, to też jakby automatycznie. Obejmujesz taką świadomość, bierz, przyjmujesz do tej świadomości, że życiem tym, tym wszystkim, co się w życiu spotyka, zarządza jakaś większa siła, większy mechanizm. Niekoniecznie potrzebujesz nazywać to Bogiem, Wszechświatem czy jakkolwiek, ale jest coś większego, coś, coś jakiś mechanizm w tym jest, logiczne. I ludzie w kontekście tego mechanizmu są raczej. Podrzędni. Tak jak pogoda, drzewo, deszcz, ten co spadł, jak się chciało iść na spacer, Na przykład. Z perspektywy chodnika widać, że sąsiadka wręczyła ci ciasto lub szef, awans. Natomiast z perspektywy, na którą każdy z nas może się wznieść, stosunkowo łatwo. Wystarczy decyzja wewnętrzna. Taki większy obraz. To można spojrzeć na to, że sąsiadka i szef zostali powołani do tego, jakby. Czy weszliśmy w wersję, jeszcze inaczej to na to patrząc, weszliśmy w wersję wydarzeń, w której to się stało. Tak jak mówiłem wcześniej, przed nami niezliczona ilość wersji a propos fizyki kwantowej. I znajdują się tam wersje, w którym coś dobrego się nam przydarza, jak na przykład sąsiadka z ciastem, czy szef z awansem. I to, że wiesz. Twoim własnym sposobieniem weszłeś w, lub weszłaś w wersję z sąsiadką, z ciastem czy z szefem z podwyżką, czy to jest zasługa sąsiadki? Czy to jest zasługa szefa? Czy to jest. Czyja to jest zasługa bardziej? A czy, czy to w ogóle jest zasługa sąsiadki i szefa? Wiesz, tak jak powiedziałem, z perspektywy chodnika, że tak mówiąc, można tak na to patrzeć. Z tej niższej perspektywy, to tak wygląda. Jeżeli nie patrzeć wyżej, nie wzbijać wzroku wyżej niż człowiek. 1,80 80, powiedzmy, no to faktycznie można, można, wiesz, jeżeli tam wyżej nie spojrzymy szerzej, to można postrzegać to na zasadzie, że zawdzięczamy szefowi, zawdzięczamy sąsiadce, że to jest ich zasługa, natomiast patrzeć z tej szerszej perspektywy, co już pewnie rozumiesz, co on myśli, to ja o tym tak rozmawiam, mówię, powtarzam, dlatego, że to jest fascynujące dla mnie i wiesz, to z tej perspektywy myślę, że rozumiesz, o co z tym chodzi, właśnie tą puentę, że z tej perspektywy to nie, wiesz, z całym szacunkiem i z całym docenieniem i z całą wdzięcznością dla szefa i sąsiadki. Jedno nie stoi w sprzeczności z drugim, z całym tym docenieniem. To jednak pierwotna i najważniejsza, kluczowa, jedyna rzecz była kluczowa tylko Jasz. To było Twoje wnętrze, Twój stan istnienia, Twoja mentalność, Twoje, wszystko co w środku, Twój obrany kurs. I to Kim jesteś, doprowadziło Cię do tego, co, czego doświadczyłeś, doświadczyłaś, tego ciasta czy podwyżki. Kim jesteś, co tam w środku, stan istnienia, stan bycia, kurs wytyczony, nadrzędny jakiś, coś. Wszechświat mówi się, niektórzy mówią o wszechświecie spiskującym za Twoimi plecami na Twoją korzyść, to też może to być. Cokolwiek obierzesz sobie za nadrzędny kurs we własnym życiu. Taka sąsiadka czy szef może się okazać, że mogą być właśnie takimi tajniakami, tajnymi wydarzeniami w służbie twojego sukcesu. Łatwo na to patrzeć w ten sposób, kiedy faktycznie dostajesz smaczne ciasto czy wysoką, sensowną, smakowitą, apetyczną podwyżkę, którą aż chce się gdzieś tam, wiesz, uczcić. O wiele trudniej spoglądać na to, kiedy zamiast podwyżki i ciasta dostanie się zamiast ciasta to na przykład, wiesz, Ciasto zostanie się na przykład ciastem w twarz. <gry> A zamiast podwyżki, zostanie się na przykład zwolnionym. Bo na przykład jakaś redukcja i tak dalej. No to jak mogę patrzeć? Co? Mam teraz dwie możliwości. Mogę patrzeć na to, że przyciągnąłem do siebie yy, mniej atrakcyjną wersję rzeczywistości. Moje wnętrze było miałkie, żenujące. Więc przyciągnąłem żenującą mi miałką wersję rzeczywistości. Mogę tak na to patrzeć. Albo, ale uważajmy z tym. Uważajmy z interpretowaniem wydarzeń. Najlepiej nie interpretujmy tego pochopnie. Bardzo, bardzo, bardzo wstrzymujmy się w ogóle z naklejaniem etykietek na cokolwiek. Dlatego, że jak najbardziej jest możliwe, bardzo, bardzo jest możliwe, że te same wydarzenia, czyli, czyli te ciasto w twarz, <grym> sąsiadka jest zdenerwowana, <grym> czy, czy co, szef, który cię zwalnia, mogą okazać się, że te rzeczy też działały na Twoją korzyść. Też stanowiły spiskujący na Twoją rzecz wszechświat ze Twoimi plecami. Tylko jak to ogarnąć, jeżeli się cały czas ma jednak ten wzrok z perspektywy chodnika? Mogę starać się patrzeć jako wiesz w szerszej perspektywie, ale ja wszystkiego nie wiem. Nie mam takiego postrzegania na pewno jak Bóg, jeżeli istnieje. A jeżeli nie Bóg, to jeżeli jest jakiś mechanizm, który tym wszystkim zarządza, wiesz, wszechświatem, ile jest tych trybików i tak dalej, tam nie ma moich oczu, nie wszędzie, nie ma moich oczu wokół głowy, a co dopiero tam, żeby wszystko, wiesz, wszystkie puzelki ogarniać i rozumieć, wiesz. A świat się nie ogranicza do tego, że żeby coś nam sprzyjało, to musi być w naszym rozumieniu przyjemne, miłe i tak dalej. Jest wiele kreatywnych dróg. Pośród nich część z nich jest taka, którą gdybyśmy chcieli, gdybyśmy pozwolili naszemu umysłowi etykietować, to zetykietowałby te drogi jako właśnie takie czarne, czarne dni, <grym> na przykład. Czarny okres, albo nie wiadomo co, wiesz o co mi chodzi. Warto wiedzieć, że takie rzeczy też mogą się okazać, to wychodzi w dłuższej perspektywie zwykle że to grało na Twoją korzyść, to było potrzebne, to grało na Twoją korzyść, nie pełniło moralizatorski charakter, tylko po prostu w jakiś sposób taki czy inny doprowadziło Cię do lepszego jutra. No, oczywiście sporo zależy od tego, jak na to patrzysz już dziś, bo znowu wracamy do tego, że Twój stan istnienia, Twoje postrzeganie, mentalność bardzo dużo znaczą. Więc jeżeli chcesz sytuować się w roli ofiary czy... czy... Osoby, która jest mało warta i tam, jak coś się dobrego naprawdę zdarzy, to FART jest. No to prawdopodobnie tak będzie się działo i tak czy cokolwiek, nawet jak przyszło do Ciebie prawdziwe szczęście, to i tak nie dasz mu za bardzo pochulać w Twoim życiu, spoglądając na nie, jak na po prostu FART losu, fuks i tak dalej. Nie ma prawa się coś takiego zdarzać na, na dziennej zasadzie każdego dnia. Tak dalej. Zupełnie inna sytuacja, kiedy, kiedy, kiedy przyjmujesz. Podejście. Zgoła inne, zgoła odmienne, polegające na tym, że, że uznajesz za fakt, niepodważalny, bezdyskusyjny, że wszystko, co Ci się w życiu przydarza, działa w taki czy inny sposób na Twoją korzyść. Czy Ty to rozumiesz dzisiaj, czy nie? Jak to może pomóc? Jak taka sama jedna zmiana w postrzeganiu, w podejściu do życia może pomóc? Zwłaszcza na długą metę. Albo i krótkodystansowo poradzić sobie z czymkolwiek, co, czego doświadczysz dzisiaj. Jak to może pomóc? A Einstein to świetnie ujął. <śmiech> on właśnie powiedział, że to jest jedno z kluczowych pytań. Kiedy zwrócił na to uwagę, że to jest jedno z kluczowych pytań: czy uznamy od wokół nas za przyjazny, czy nie. Można właśnie ten cytat uznać jako puentę. tego, o czym mówimy dzisiaj, teraz, na przykład, w tej chwili. I co sprawia, że, że nie warto sytuować przyczyny w ludziach. W sensie, że coś Cię dobrego spotkało ze strony drugiego człowieka, to co jest jego zasługa, czy jemu coś zawdzięczasz. Doceni człowieka szanuj człowieka, możesz być wdzięczny, wdzięczna, ale wdzięczny, wdzięczna Bogu, wdzięczny, wdzięczna wszechświatowi, bo to właśnie Bóg, czy wszechświat, czy to prawo, mechanika, to wszystko sprawiło w powiązaniu z Twoim wnętrzem, że przydarzyło się Tobie właśnie dane doświadczenie. Sąsiadka z ciastem, podwyżkę od szefa, szanować i doceniać ludzi. Hm. a jednocześnie pamiętać, co jest prawdziwą przyczyną, nadrzędną, kluczową. Kogo zasługą jest to przede wszystkim? Przede wszystkim. Zawsze wszystko jest zasługą Twoją. Wszystko. Stąd, wiesz, sprawdzę. Mm, no, trochę już mówię. Więc dobrze przewidywałem, przypuszczałem, że materiał jest dosyć taki inspirujący. I, I nawet mnie to cieszy, powiem ci, że wyjdzie z tego specjalny nowy cykl osobny. Lubię cykle. Tak jak lubię powieści wielotomowe i tak dalej, tak podobają mi się cykle. W Molium trochę takich cykli mamy. Ten Waldenowski, czy, czy cykl jak, jakieś inne, już teraz nie wspomnę, ale one są do segregowania, przefiltrowania na stronie. Nie podałem adresu, chyba, tej strony właśnie adres strony Molium brzmi molium podcast m jak Mariola na początku, na końcu słowa molium podcast przez wszystko jednym ciągiem, molium podcast kropka blogspot kropka, molium podcast kropka, kropka, kom. taki adres strony internetowej hmm. więc <togonych> to był dzisiejszy pierwszy rozdział serii dedykowanej Złotym myślom, które pełnią najbardziej witalną rolę w moim życiu. I Ty też możesz mieć własny zestaw takich ważkich, cennych myśli, spostrzeżeń, perspektyw, które mogą pełnić rolę, grać i pomagać Tobie w Twoim. I wiesz, myślę sobie, że jeszcze mogę, być może, być może przeczytać. Wiersz. Zakończając na dzisiaj, praktycznie dzisiejszy rozdział um, będą kontynuacje, gdyż tych cytatów trochę jest. Ja tylko nadgryzłem powierzchownie. Dwa cytaciki zaledwie. A mam ich trochę pomimo tego, że to sama elita, wiesz, tych, które faktycznie kluczową rolę pełnią dla mnie i mnie poruszają. Sama elita to jednak tylko Dwa, tylko albo aż, ale ile ważkiej treści z drugiej strony dzisiaj się pojawiło. Także ja się cieszę, że wyjdzie z tego cały taki płodny cykl owocny. A jednocześnie teraz pragnę Cię zaprosić do wysłuchania kolejnego z moich wierszy. Jeżeli interesują Cię wiersze lub wiersze, jeżeli nie, no to zapraszam od razu do następnego rozdziału i można na tym zakończyć. Mogę Ci życzyć miłego dnia, wieczoru, nocy, poranka zależnie od koordynatów czasowych Twoich indywidualnych właśnie teraz, zapraszając do odsłuchania kolejnego rozdziału MOLIUM. I dziękując Tobie za całą uwagę i w ogóle czas spędzony dzisiaj ze mną. Natomiast jeżeli chcesz posłuchać wiersza, to ja od pewnego czasu kultywuję taki yy, nawyk yy, odgrzebywania, wyszperywania wiesz, y, wierszy zamieszłych, które kiedyś tam pisałem i lektury, żeby sobie samemu przypomnieć te wiersze trochę, odświeżyć i ja dać im jakiś szacunek, <śmiech> um, wiesz, sentymentu trochę, e, miło to wspominam, więc, więc, co dzisiaj? Więc dzisiaj może przeczytam, jeszcze mówię może, gdyż tak sprawdzam cały czas w międzyczasie, jak mówię do ciebie, to sprawdzam, czy faktycznie mam ten wiersz gdzieś, w notatkach, czy, czy ja go w ogóle przygotowałem? Tak, chyba tak jest, ha! To bardzo miłe, <grymne> że on tu jest. I mogę tobie i sobie go przeczytać. Wiersz z 30 sierpnia 2003 roku. Nagrywając te słowa mamy październik, ciepła zima. <grymne> Zmiana klimatyczna, jakże mnie to cieszy. Wiesz... Um... Ale tutaj mamy prawdziwe, jeszcze bardziej ciepłe, wiesz, letnie klimaty, gdzieś tam lata temu, sierpień trzydziesty. Chociaż z drugiej strony chwile przed szkołą. Och. No ale dobra. Sens, sens pożegnania, taki jest tu. Sens pożegnania. I idzie tak. Czy ma sens moje żegnaj, kiedy nie wiesz, kto tak naprawdę odchodzi? Czy ma sens moje żegnaj, kiedy nie wiesz, kto tak naprawdę odchodzi? Kto tak naprawdę odchodzi? Kto tak naprawdę odchodzi? Myślę, że powinienem milczeć. Króciutki wiersz, nie? Czy ma sens moje żegnaj, kiedy nie wiesz, kto tak naprawdę odchodzi? <słuch> to jest dopiero myśl inspirująca. Króciutki wiersz tym razem. Przytoczony dlatego, że właśnie co on we mnie robi do dzisiaj, to właśnie tak zatrzymuje, robi mi taki efekt zawieszonego komputera. <śmiech> Trochę jak haiku japońskie na przykład, wiesz, czy, czy jakieś wiersze zen, mm, które mają zwrócić twoją uwagę, gdzieś tam w ogóle zawiesić i zwrócić, to coś takiego. Inspirujące, ciekawe, więc um, z tym, z tą zagłoską ewentualną <śmiech> potencjalną zostawiam ci dzisiaj. Króciutko było z 30 sierpnia. Dziękuję Tobie raz jeszcze za całą uwagę i zapraszam z przyjemnością do kolejnych kontynuacji w ogóle tego, tego specjalnego cyklu dedykowanego złotym myślom w Molium. Dzisiaj dla przypomnienia był Bashar i była Rhonda Byrne. Taka ładna para. Kto będzie następny? O, to jest dopiero w ogóle to będzie owiane słodką tajemnicą i odsunięte w swoim czasie. Mówił Tom Lee.